Rozdział szesnasty. Jezus pójdzie do jeszcze innych zagubionych plemion Izraela. W ostatnich dniach Ewangelia będzie dana ludziom innych narodów, a potem domowi Izraela. Lud Pana zobaczy na własne oczy, jak Pan przywróci Syjon. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że mam jeszcze inne owce, które nie są w tym kraju, ani też w Jerozolimie, czy innych krajach, gdzie już nauczałem. Albowiem ci, o których mówię, nie usłyszeli jeszcze mego głosu I nie ukazałem im się jak dotąd Ale Ojciec nakazał mi pójść do nich, aby usłyszeli mój głos I zostali zaliczeni do moich owiec Aby było jedno stado i jeden pasterz Dlatego pójdę im się ukazać I nakazuję wam, abyście zapisali te słowa, gdy odejdę jeśli moi z Jerozolimy Którzy mnie widzieli i byli ze mną Gdy nauczałem Nie będą prosić Ojca w imię moje Aby dowiedzieć się przez Ducha Świętego o was A także o innych plemionach O których nie wiedzą Słowa, które zapiszecie Będą zachowane i objawione ludziom innych narodów Aby przez pełnię innych narodów Resztka ich potomstwa Rozproszona po świecie z powodu ich niewiary Mogła zostać przyłączona do stada Aby mogli poznać mnie swego odkupiciela Wtedy zgromadzę ich z czterech krańców świata I wypełnię przymierze Które ojciec zawarł ze wszystkimi z domu Izraela I błogosławieni są ludzie innych narodów Za ich wiarę we mnie przez Ducha Świętego Który świadczyć im będzie o mnie i o Ojcu tak mówi ojciec Ze względu na ich wiarę we mnie A waszą niewiarę o domu Izraela W ostatnich dniach prawda będzie dana ludziom innych narodów Że poznają te rzeczy w pełni Ale biada, mówi ojciec, niewierzącym ludziom innych narodów Oto przybędą na ten ląd I rozpędzą mój lud z domu Izraela i wzgardzą moim ludem I zdepczą go swymi stopami I stanie się to na skutek łaski Ojca Dla ludzi innych narodów I jego wyroków Na mój lud z domu Izraela Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Że gdy wszystko to nastąpi I mój lud z domu Izraela Zostanie pobity I będą gnębieni, zabijani Wypędzani, znienawidzeni Wzgardzeni I staną się dla nich pośmiewiskiem tak mi Ojciec nakazuje wam powiedzieć. Gdy ludzie innych narodów będą grzeszyć przeciwko mojej Ewangelii i w swej dumie wyniosą się ponad wszystkie narody świata i będą pełni wszelkich kłamstw, oszustw, podstępów, wszelkiej obłudy i morderstw, gdy będą wypaczali religię, oddawali się rozpuście i tajemnym występkom, a czyniąc to wszystko odrzucą pełnię mojej Ewangelii, tak mówi Ojciec, zabiorę im pełnię mojej Ewangelii. Wtedy przypomnę sobie przymierze, które zawarłem z moim ludem o domu Izraela i dam mu moją Ewangelię. I pokażę Ci o domu Izraela, że ludzie innych narodów nie będą mieli nad Tobą władzy. Przypomnę sobie moje przymierze z Tobą o domu Izraela i poznasz pełnię mojej Ewangelii. Ale jeśli ludzie innych narodów nawrócą się i powrócą do mnie, mówi ojciec, zostaną zaliczeni do mojego ludu o domu Izraela i nie pozwolę, aby mój lud z domu Izraela poszedł pośród nich i zdeptał ich, mówi ojciec. Ale jeśli się do mnie nie nawrócą i nie będą posłuszni memu głosowi, pozwolę, aby mój lud o domu Izraela poszedł pośród nich i zdeptał ich. I będą niczym sól, która straciła swą słoność i nadaje się tylko na wyrzucenie i zdeptanie stopą mego ludu o domu Izraela. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ojciec nakazał mi dać temu ludowi ten kraj jako dziedzictwo. Wtedy wypełnią się słowa Izajasza. Twoi strażnicy podniosą głos –